Wojciechu, jak zainteresowałeś się pszczołami? Zainteresowałem się pszczołami dwojako. Raz zawodowo, przez projekty rozwojowe, którymi się mam okazję zajmować, a dwa pasjonacko dzięki Konradowi i jego pasji. A trzy z powodu fobii, którą wydawało mi się, że mam, czyli że się ich boi i dopóki się nie zainteresowałem przez bezpośredni z nimi kontakt, to się nie okazało, że jednak jej nie mam. Czyli przez to, że Konrad, y, po prostu twój znajomy miał pszczoły, tak? I jakoś cię to zaciekawiło, czy już wcześniej się interesowałeś? Już wcześniej się interesowałem y, na poziomie zawodowym, tak jak mówię. I zainteresował mnie przede wszystkim fakt y, tego, że wcześniej pszczoły kojarzyły mi się tylko z tą kwestią hodowlaną czyli z pszczelarzami, z hodowlą pszczół na potrzeby miodu, a później przez pryzmat zawodowy zrozumiałem, że rola i funkcja pszczoły jest o wiele ważniejsza. Czyli, że są to zapylacze, których też źródło, źródło, przepraszam, środowisko, z którego one się wywodzą, jest w lesie, czyli w miejscu, w którym pracuję i że jedna trzecia kraju praktycznie była kiedyś domem tej pszczoły i zaczął mnie to interesować, dlaczego tak teraz nie jest i czy tak na pewno teraz nie jest, a w sumie te badania, które, które Konrad prowadzi, mają właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Czy jesteś pracownikiem w lasu, pracujesz w lesie, tak? Tak, pracuję, pracuję w lasach i w lesie. I zajmuję się zawodowo między innymi różnymi projektami, w tym przyrodniczymi. I właśnie jednym z tych projektów to jest powrót pszczół do lasu. A jaka jest twoja główna specjalność? Moja główna specjalność to są projekty unijne i to jest... papierologia. Nie tylko właśnie, bo po części to jest też ta część merytoryczna, czyli poznanie problematyki, na którą pieniądze muszę zdobywać. Tak jak na przykład susza, ale to nie jest temat... <grych> ale można wspomnieć. Można wspomnieć, dlatego że susza jest związana z retencją, a obiekty retencyjne, które robimy, po części mają spełniać też funkcje przyrodnicze i głównie. A małe wypłycenia, które są dla płazów i gadów, które projektujemy w tych zbiornikach, myślę, że też dla pszczołowatych mają znaczenie i są źródłem wody właśnie w lesie dla tych pszczół, które, które w lesie są. I z tej twojej pasji, jak rozumiem, pomagasz Konradowi Zarębie w Fundacji ProNaturę, tak? Tak, a raczej można powiedzieć, że się przyuczam i poszerzam swoją, swoją wiedzę no i swoje zainteresowania dzięki temu. A to jednocześnie ma przełożenie na, na tą część zawodową, bo bardzo fajnie zrealizować się zawodowo w rzeczach, które człowieka pasjonują. Czy mówi ci coś nazwa Waroła Destruktor Dręcz Pszczeli? Nie. waroa tylko mi się kojarzy z warozą, czyli z chorobą, e, która dotyka pszczoły głównie chyba w ulach, czyli w pszczelarstwie. No właśnie, tą chorobę powoduje ten pasożyc, e, którego nazwę gatunkową wymieniłem. Tak, to więc e, jedyne co mi się kojarzy to właśnie z tym, że jest to choroba, która atakuje. I kojarzy mi się też e, z pobytem kiedyś na Węgrzech, gdzie kupowaliśmy ul, który obraca się o 180 stopni raz dziennie co miało, bo nie znam wyników tych badań? Czy rzeczywiście to pomaga w tym, że Waroza się nie osadza i, i, i pomaga? Te, też nie znam wyników tych badań, czy tam tego eksperymentu, ale pytanie, czy on jest praktyczny w ogóle, czy wiele osób go by mogło stosować? No ja nie wiem, czy on się w tym momencie obroni w ogóle ekonomicznie, czy będzie to opłacalne, gdyby w każdy ul miał być tak skonstruowany, żeby się miał ten automatyzm, który obraca go o 180 stopni. Okej, okay, dziękuję Ci za rozmowę. Jak mógłbyś powiedzieć imię i nazwisko i kim jesteś? Wojtek Jędrowska i jestem leśnikiem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu... Dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak, podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Waroza.